O tym, że trzeba nawozić i o tym, że trzeba pryskać, to wiedzą wszyscy, ale pan doktor Jacek Kamieniak z firmy Polska Aminokwasy mówi, że jeśli stosuje się ich produkty, to pryskać przeciwko chorobom właśnie nie trzeba. Mało tego, ma na to badania naukowe, panie doktorze. Co to jest, jak to działa i jak to możliwe, że nie musimy pryskać przeciwko chorobom zbóż czy rzepaku? Działa to w ten sposób, że nasze produkty zawierają w swoim składzie wolne aminokwasy lewoskrętne wszystkie formie biologicznie aktywne, które bezpośrednio w specjalny sposób oddziaływują na roślinę, wzmacniając jej zdrowotność i polepszając przy tym odporność na patogeny grzybowe od klientów, którzy stosowali nasze produkty w szklarniach. Słyszeliśmy, że nie mamy mączniaka, na przykład zróbcie jakieś badania potwierdzające, że to naprawdę działa naukowe. No i tak się stało, że zrobiliśmy badania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i badania wyszły bardzo pozytywnie i okazało się, że stosując nasze produkty w formie oprysku, ograniczenie chorób grzybowych było do 98% aż. Więc wiąże się to z tym, że tak, stosując nasze wolne aminokwasy, oprócz polepszenia plonu, zwiększenia plonu i jakości, możemy w dużym stopniu ograniczyć stosowanie środków ogrony roślin, co współgra z strategią tak, zintegrowanego nawożenia, tak, gdzie, gdzie powinno się ograniczać stosowanie chemii. Jakie to są produkty konkretnie i w jaki sposób, w jakich uprawach należy je stosować? W tej chwili firma posiada w swojej gamie cztery produkty. Jeden agrosorfolium, który może być stosowany do wszystkich rodzajów upraw, polecany szczególnie do upraw rolniczych w formie oprysku. Radiculum jest to dokorzeniowy biostymulator, bardzo dobrze wpływa na rozwój systemu korzeniowego, przez co roślina wykazuje lepsze pobieranie składników pokarmowych. Oprócz tego mamy jeszcze koncentrat aminokwasowy, czystych aminokwasów polecany do rolnictwa ekologicznego, jak również aminokwasy w połączeniu z kwasami humusowymi z leonardytów, które, oprócz, które jakby potęgują to działanie aminokwasów w roślinie. Te dwa produkty jak Elamino Plus i Elamino Plus Humów posiadają oprócz tego, że są zarejestrowane w Ministerstwie Rolnictwa. Posiadają jeszcze certyfikat do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydany przez Jung w Puławach. Wspomniał Pan o doświadczeniach przeprowadzonych z Waszymi produktami w warzywach. Powiedzmy coś bliżej jeszcze o uprawach typowo polowych. Zboża rzepak, no, najbardziej mainstreamowe z upraw naszych pól. Jak tutaj doświadczenia wyglądały? W celu rejestracji naszych produktów wykonaliśmy badania w uprawie rzepaku. Badania wyszły bardzo pozytywnie, ponieważ uzyskano wzrost plonu do 15%. Oprócz tego możemy pochwalić się takimi wynikami jak na pszenicy nawet do 42% wzrost plonu, co jest jakby niewiarygodne, ale, ale prawdziwe. Coraz więcej rolników, którzy stosują nasze produkty, dzwonią do nas albo przesyłają zdjęcia, bo zostawiają sobie, prawda, pas kontrolny. i i sami nam wysyłają zdjęcia, proszę zobaczyć, my sami nie możemy uwierzyć, jak te produkty działają. Ale wtedy przed chorobami one też chronią, zapobiegają? Tak, tak, tak, przed chorobami również chronią i zapobiegają chorobom. Jest to efekt uboczny stosowania tego produktu, tak? efekt uboczny tutaj w cudzysłowie, ponieważ jest to, yy, prawda, yy, na odwrót, tak, że nam zależy na tym, żeby zastymulować roślinę do wzrostu, no, no oprócz tego, jak roślina będzie zdrowsza, no to na tym wszystkim nam zależy. Oprócz tego mamy badania Przeprowadzone w Junku na e, plonowanie kukurydzy uprawianej na kiszonkę, gdzie w badaniach oficjalnych e, wyszło wzrost plonu 26-27% w przyliczeniu na e, zieloną masę prawda, i, i suchą masę kukurydzy. Więc, e, bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że polskie aminokwasy i polska firma może produkować wysokiej jakości produkty. No i to jeszcze bardziej, że rolnicy i, i konsumenci są, są zadowoleni z naszych produktów.